takich środowisk i takich grup, które na zasadzie oddolnej bardzo mocno to czują, że to jest ten moment, nie wiem, ostatni dzwonek, kiedy trzeba zacząć niesamowicie intensywnie działać na tej płaszczyźnie duszpasterstwa małżeństw. I chciałem was zarazić, mam nadzieję, że mi się chociaż w jakimś stopniu to udało, tą motywacją. Ucieszyć się też z tego, bo Pani, wy jesteście już częścią jakiegoś bardzo już konkretnego dzieła. Nie tylko mówienia, jak dobrze by było, żebyśmy coś dla tych małżeństw robili, tylko realizacji konkretnej. Jesteście. No, coś tam się dzieje w, w ramach tego duszpasterstwa krajowego. Coś tam się dzieje w ramach jakichś innych miejsc. A, a, ale tutaj też Sychar robi coś bardzo konkretnego i tu obecne osoby są częścią tego, co robi Sychar. Także... Yy, to już nie jest tak, że tylko mówimy, że trzeba, już się coś robi. Myślę, że ta motywacja jest. Teraz tak, to jest rzeczywiście też ten moment, kochani, że my chcący się angażować w tą tematykę małżeństw, pasterstwa małżeństw, musimy być też merytorycznie przygotowani. Merytorycznie. To nie może być tylko tak, że nam się wydaje, jak to ma być. Cieszę się, że miałem okazję usłyszeć takie fajne wyrażenie, bo miałem okazję być jakieś trzy tygodnie temu w miejscowości Strumień koło Cieszyna. Też właśnie tam była taka forma, że cały dzień na wszystkich mszach były nauki na temat małżeństwa. Zorganizowało to środowisko domowego kościoła, a po południu było takie dwugodzinne, od 16 do 18 spotkanie, jeszcze pogłębiające dla wszystkich, którzy chcieli, którzy słyszeli nam mszach i cały rejon domowego kościoła, który to organizował. I takie małżeństwo z piątką dzieci Taka, gdzieś tam ze Śląska przyjechali tam, bo ktoś ze znajomych ich zaprosił. I też taka właśnie pani, ale tak spokojnie mówi tak, my już tyle lat w małżeństwie żyjemy, no nie jest łatwo z piątką dzieci, ale naprawdę bardzo się cieszymy naszym małżeństwem, świeżością tego naszego związku. I ona właśnie też tak mówi, ale tak się smucimy, że tak mało w naszych parafiach dla małżeństw się robi, ale właśnie też coś takiego i to skwitowała. Ale on mówi, to nic. Przecież my też, my możemy też coś zacząć robić w tych parafiach. My możemy coś zacząć robić. Nie tylko patrzeć i mówić, że niewiele się robi, tylko coś zacząć robić. Ale też właśnie to zostało potem skwitowane. No tak, ale, ale my musimy być do tego przygotowani. My musimy być do tego przygotowani. I kochani, tak, to jest ten moment, że potrzebna nam jest jakaś taka treść merytoryczna. A więc to, co teraz chciałbym przedstawić, można tak nazwać i z radością tak to nazwę, że to jest ta dobra nowina o małżeństwie. Dobra nowina o małżeństwie, a ja lubię też wypowiadać takie słowa, że to jest taka parafraza chyba czwartego kroku tej drogi ewangelizacyjnej. Bóg ciebie kocha i ma wobec ciebie wspaniały plan. A tym planem jest małżeństwo. Bóg ciebie kocha i ma wobec ciebie wspaniały plan. A tym planem jest małżeństwo. No bo rzeczywiście to jest Boży plan wobec każdego z nas. Każdy z nas jest powołany do małżeństwa. I każdy z nas najpiękniejsze, największe treści ewangeliczne ma realizować przede wszystkim i najpierw w małżeństwie. I ta dobra nowina o małżeństwie zaczyna się, i to właśnie na, naszej, na naszym spotkaniu w Górce Duchownej wybrzmiało, to jest ten wyjściowy fragment, zaczyna się od tych słów. To jest trzynasty rozdział listu do hebrajczyków. To jest... Jeszcze kawałek powtórzenia tego, co było i ja za chwilę już będę jakby przechodził na dalsze płaszczyzny. Trzynasty rozdział, czwarty werset. I ja to nazywam streszczeniem i podsumowaniem całej biblijnej nauki o małżeństwie. Jeśli mamy mówić o fundamencie małżeństwa, o świętości, o duchowości, o źródłach tej duchowości, to to jest fragment wyjściowy. We czciniech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg. Czwarty werset, trzynastego rozdziału, listy do hebrajczyków. I kochani, i naprawdę wcale nie trzeba się koncentrować na tej drugiej części, gdyż rozpustników i złożników osądzi Bóg, chociaż też nie można jej nie zauważyć, tylko zrozumieniem, że to wcale nie jest straszenie, że Pan Bóg czeka na nasze potknięcia, na tej płaszczyźnie realizacji tego powołania do małżeństwa i jak nam się nie uda, to nam dosunie, osądzi rozpustników i złożników. Wcale nie o takie rozumienie chodzi, chociaż jak powiedziałem, nie będziemy się na tym koncentrować, tylko o rozumienie i wielu z nas to potwierdzi, że to będą konsekwencje, że jeśli my nie przyjmiemy tej prawdy, która jest w pierwszej części zapisana, we trzci niech będzie małżeństwo pod każdym względem, nie przyjmiemy tej prawdy, nie urzeczywistnimy w naszym życiu, to konsekwencje tego będą takie, że tak oberwiemy od życia, że mocniej już być nie może. I to są właśnie aby te słowa rozpustników i cołożników osądzi Bóg. Odczucie konsekwencji i to jakby z poziomem najwyższym, jaki po ludzku można sobie wyobrazić. Tu na ziemi odczucie tych konsekwencji. I to jest wychowawcze, to jest uczciwe ze strony Pana Boga. Bo Pan Bóg mówi tak, słuchajcie, ja wam pokazuję piękną drogę, jak ma życie wyglądać, i życie małżeńskie już w konkrecie i w szczególe, żebyście przypadkiem, nie zbawrawszy tego życia, nie odczuli w takim stopniu tych konsekwencji właśnie. Dobrze, to co mamy zrobić, Panie Boże? To jest wychowawcze, to jest takie ludzkie, nie? Ostrzeżenie, to co mamy zrobić? We trzciniech będzie małżeństwo pod każdym względem. Do takiej rangi go podnieść. Kochani, to jest tekst adresowany do owych hebrajczyków, a hebrajczycy to byli chrześcijanie nawróceni z judaizmu. Czyli to nie byli Galaci, Tesaloniczanie, ci poganie, których Paweł ewangelizował i zachęcał do przyjęcia chrztu, tylko to byli Żydzi skupieni przy świątyni, wokół Tory, w synagogach, czczący jednego Boga Jachwę i oni, owszem, przyjęli dobrą nowinę, Przekonali się do osoby i do nauki Jezusa, przyjęli chrzest, mając te korzenie i oni słyszą, we trzci niech będzie małżeństwo. Pod każdym względem. To już samo owosłowo we czci jest dla nich druzgocące. Dla owych Żydów. Bo to jest zachęcanie do bałwochwalstwa. Tak, tak, bo przeżywajmy Stary Testament. Stary Testament pokazuje, że jeśli Żydzi oddawali cześć czemukolwiek, tylko nie Bogu, to było bałwochwalstwo, za które od razu była wymierzana najwyższa kara, ukamienowanie. Żeby się to wyraźnie jest tam napisane, żeby się nie rozpleniło to zło, bo najgorszym grzechem dla nich było bałwochwalstwo. Oddawanie czci jakiejkolwiek innej rzeczywistości, tylko nie Bogu. Wykamien ukamienować, wyplenić, żeby się nie rozprzestrzeniało. I teraz oni słyszą, we czci? Bóg Jakwem ma być we czci, a tu małżeństwo ma być we czci? Tak, ale zwróćcie uwagę, jaka jest odwaga autora tego tekstu, który mówi właśnie, małżeństwo, to już jest pismo nowotestamentalne, czyli już jakby zarażone, tak w cudzysłowie, w cudzysłowie nauką Jezusa, Ewangelią i tenże autor nie boi się powiedzieć. Właśnie dlatego, że takie słowa wcześniej w Ewangelii świętego Mateusza i przeczytamy, za chwilę będziemy się do nich odnosić, Jezus podnosi je do godności, sakramentu. Taka cześć mu się należy. Czyli, kochani, najwyższa cześć. Najwyższa. Tak jak Bogu jakwe, Najwyższa. Oczywiście inaczej czcimy Boga, inaczej małżeństwo, ale chodzi o to stwierdzenie. Najwyższa cześć należy się małżeństwu. We czci. Dalej jest uzupełnienie pod każdym względem, co też dla Żydów było bardzo ważne, że każda płaszczyzna życia małżeńskiego, każda, ma być do, do takiej rangi podniesiona. Żeby się komuś nie wydawało, że no dobrze, jak razem pójdziemy i będziemy się modlić o to, będziemy realizować to zadanie, które przed nami stoi, uczynienia go właśnie taką najwyższą wartością. Ale jak będziemy w łóżeczku sobie tam takie rzeczy robić, no to nie, no to to nie może akurat wchodzić w ten zakres podniesienia do tej najwyższej czci. Nie, nie. Pod każdym względem a jakby ktoś jeszcze miał wątpliwości, to autor tego tekstu dodaje i łoże nieskalane. Czyli każda płaszczyzna łącznie z tą płaszczyzną łoża. We czci pod każdym względem. I owszem, motywacja czy uzasadnienie teologiczne jeszcze do tego yy, możemy znaleźć w innych miejscach. Od chociażby ów list do Efezjan, który też był czytany, przytaczany, piąty jego rozdział i cała ta tak zwana mistyka małżeństwa. Dziś Paweł od 23 wersetu przybliża istotę już sakramentu małżeństwa. Dlaczego jest tak święte? I porównuje cały czas, jak Jezus w Kościele, jak Jezus w Kościele, jak Jezus dla Kościoła. I konkluduje to tym wyrażeniem. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. I to jest cytat, też jeszcze on dzisiaj wybrzmi z tego drugiego rozdziału Księgi Rodzaju, ale Paweł od siebie dodaje to. Tajemnica to wielka, a ja wam mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. I tutaj, nie wiem, chyba największy akt odwagi ze strony teologa katolickiego, ucznia Chrystusa. Podniesienie małżeństwa do rangi rozumienia jakby, że jest tak święte jak Najświętszy Sakrament, ma taką wartość. Bo to są te słowa, nie? Tajemnica to wielka, a ja wam mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła, czyli tak jak obecność Chrystusa w Kościele, która najmocniej dokonuje się przez postacie eucharystyczne. Obecność Chrystusa w Kościele w inny sposób też, we wspólnocie, w Słowie Bożym, ale w postaciach eucharystycznych najkonkretniej. I to jest ta największa tajemnica. Tajemnica to wielka, a ja wam mówię w odniesieniu do Chrystusa, czyli tak jak obecność Chrystusa w Kościele. I Świętym Paweł mówiąc tajemnica, to wielka ma na myśli małżeństwo. Święty Paweł mówi, patrzcie, ten właśnie sakramentalny związek mężczyzny i kobiety ma taką wartość w Kościele, jak najświętszy sakrament. Do takiej godności jest podniesione. I dlatego potem, bo w kolejności jest tak, że ten list do hebrajczyków jest później, dlatego potem ten autor listu do hebrajczyków nie boi się takiego wyrażenia używać. We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem, bo ono ma aż taką wartość. Tak ważne, chodzi o rangę, nie? Tak ważne, jak Najświętszy Sakrament. Przepraszam, dziwnie to zabrzmi, bardzo dziwnie to zabrzmi, ale tak jak Kościół nie może żyć bez Najświętszego Sakramentu, tak nie może żyć bez małżeństwa. W tym znaczeniu, nie? Taką rangę ma dla Kościoła, ale też tą rangę jakby skutkową, czyli jeśli my to zlekceważymy, że my w swoim rozwoju duchowym bez Najświętszego Sakramentu, bez komunii, Padamy, padamy. To tak samo, jak z lekceważymy. Powiem, nie, nie, mi to nie jest potrzebne. Ja się będę duchowo rozwijał w różny sposób, ale Kościół, Eucharystia, Adoracja, to mi nie jest potrzebne. To jest to samo ukłamywanie, nie? Bo to będzie fragmentaryczny tylko taki rozwój duchowy. Niepełny, on nie doprowadzi do pełnego rozwoju. Nie będzie pełny i nie doprowadzi do pełnego. Fragmentaryczny, szczątkowy. Nie okłamujmy się. Pełny udział w Eucharystii, albo powiedzmy duchowa komunia, albo adoracja Najświętszego Sakramentu, ale uznanie, bo wielu z nas może nie może przystępować w pełni, ale to nie znaczy, że nie karmi się tą największą wartością, bo adoracja na przykład, nie? Co, nie możesz iść do kaplicy adoracji wieczystej i klęczeć, i się modlić? Nie możesz? Ktoś Ci zabrania? No możesz, kochani. I musimy mieć tą świadomość, że to jest najbardziej intymny, najpełniejszy kontakt, spotkanie z Jezusem, bo ta przestrzeń, gdzieś Najświętszy Sakrament wystawiony i, i kaplica, to jest, to jest to jest to miejsce święte, o którym Bóg do Mojżesza mówi "Zdejm sandały. To jest święta ziemia i wchodzisz w rzeczywistość Bożą, w przestrzeń Bożą. I czy masz tak, czy inaczej zbabrane sumienie i tak w tej przestrzeni jesteś. Jesteś, bo przecież patrzcie, jak Bóg rozmawiał z Mojżeszem, to wcale go nie spytał o jego predyspozycję sumienia, o predyspozycje wewnętrzne, nie? Tylko powiedział, Mojżeszu "Zdejm sandały, a co tam w środku, to nieważne, nie? Może był pochłócony z żoną w tym dniu, z treściem, czy, czy z najbliższymi, tylko sandały. Też nie chodziło o to, żeby on te sandały zdjął, tylko żeby mu o tym właśnie powiedzieć, że ta przestrzeń jest przestrzenią świętą. Czyli zasuwaj do kaplicy świętego sakramentu, padaj na kolana, módl się i już jesteś w tej przestrzeni świętej. I nie lekceważ wartości najświętszego sakramentu. I święty Paweł właśnie te rzeczy mówi, te słowa mówi. Ludzie, kochani, taką wartość dla każdego z nas i dla kościoła ma sakramentalny związek małżeński, czyli. Bycie uczniem Jezusa, realizowanie drogi rozwoju duchowego w oparciu o Ewangelię, bez małżeństwa jest niemożliwe. Tak jak niemożliwe jest życie duchowe bez Najświętszego Sakramentu, bez Jezusa. Tutaj cały czas wybrzmiewają tak samo jak w interpretacji tego pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. Zapytania, a co z osobami żyjącymi w celibacie i w samotności? To wyjaśnia Jezus. Są bezrzędni, którzy sami dla królestwa zostali bezrzędni rezygnują z małżeństwa ich decyzja. Sami, bo to jest bardzo ważne słowo. Sami stają się bezrzędni. Natomiast dla każdego z nas, dla każdego śmiertelnika podstawową drogą życia tu na ziemi jest życie w małżeństwie. Bo ma taką rangę i dlatego ma być weczci pod każdym względem. I przenosząc to na płaszczyznę praktyczną, to już szybciutko tylko streszczam to, co właśnie mówiliśmy, to ma się realizować w sposób bardzo prosty. I znowu najsmutniejsze jest to, że tak wielu z nas, małżonków, tak tego nie ma ustawionego. Jeśli mam tak, jak właśnie rozmawialiśmy, kiedy jedziemy do jakiejś parafii realizujemy taki całodniowy cykl nauk na niedzielnych mszach, to ja mam do dyspozycji 20 minut. 20 minut, no takie są zasady mszy niedzielnej, że na naukę 20, w porywach do 23, zegarek muszę położyć i, broń Boże, żeby nie więcej, nie? To, to co wtedy musi wybrzmieć jako te najważniejsze treści? Właśnie w oparciu o ten fragment, że małżeństwo jest tak święte, tak wielkie, tak ważne. Co my jako małżonkowie mamy z tym zrobić? I to jesteśmy w stanie powiedzieć, w tym czasie, który się do dyspozycji dostaje, niezależnie od tego, co z tym zrobimy. Co z tym zrobimy, to już nasza sprawa. I ja wówczas mówię tak, kochani, musimy sobie to poustawiać. Musimy sobie poustawiać tutaj te szufladeczki, bo to tak musi wyglądać. Jeśli nie, przegrywamy. Hierarchia wartości. Od dnia ślubu do końca życia małżeństwo na pierwszym miejscu. Właśnie ze względu na jego sakramentalność, ze względu na naszą wiarę w Pana Boga, ze względu na wiarę w objawienie, w Ewangelię, w Pismo Święte. Co dla ciebie jest najważniejsze? Co dla ciebie na tym etapie twojego życia jest najważniejsze? Małżeństwo. Od dnia ślubu do końca życia małżeństwo. Kochani, ja przepraszam, jeśli gdzieś w nas będą się pobudzały w tej chwili jakieś takie płaszczyzny, no powiedzmy, delikatne, ale niech to wybrzmiewa, niech te słowa wybrzmiewają, dlatego że my musimy to wiedzieć, my musimy wiedzieć, co innym mówić, ale my też musimy, i to jeszcze będzie dzisiaj zaakcentowane, my też musimy znać prawdę o sobie, o tej prawdy nie uciekniemy, bo życie bardzo mocno nam to potwierdza. Osądzi Bóg w tym znaczeniu potwierdza. Bo jeśli do mnie mówi mężczyzna płacząc, no i to, co teraz powiem miało miejsce, to nie są przeze mnie wymyślane słowa. Przegrałem małżeństwo. Bo dla nas na pewnym etapie naszego małżeństwa stały się w małżeństwie ważniejsze pieniądze. Żona to w pełni akceptowała. No bo jak mogła nie akceptować naprawdę dużych pieniędzy, które były do domu przynoszone? Bardzo szybko się dorobiliśmy dwóch domów, dwóch samochodów, corocznych pięknych wyjazdów zagranicznych na urlop. Ale jakim kosztem? Ja pracowałem od 6 rano do 22, łącznie z sobotą i z dużą częścią niedzieli kapeczkę niedzieli, tylko miałem dla rodziny. Kapeczkę. I on wyraźnie to mówi, przegrałem małżeństwo. Żona go opuściła, bo w tym znaczeniu, że zostawiła go. Zostawiła go z dwójką dzieci. Zostawiła go, uciekła. Oczywiście nie winie tej kobiety. W tym znaczeniu, no, no to jej wina, bo go zostawiła, nie? Popatrzcie, że on sam uczciwie mówi, przegrałem to małżeństwo, bo my oboje z żoną przez te kilkanaście lat tylko pieniądze widzieliśmy, nie? I jakby ta presja nawet dla niej była za trudna do uniesienia mojej nieobecności w domu. Znalazła sobie bardzo szybko tego innego mężczyznę. Ale z czym przegrałem? Z pieniędzmi. Z pieniędzmi przegrałem, nie? Czyli jeśli tego tak nie ustawimy, co jest dla ciebie w życiu najważniejsze? I patrzcie, ilu z nas, żyjąc w małżeństwie, jest obciążonych właśnie takim jakimś ambicjonalnym patrzeniem. Kariera... Sukces, dokształcanie, kolejne stanowiska, kolejne kursy, kolejne kursokonferencje, kolejne imprezy integracyjne, zakładowe, nie? kolejne jakieś tam y, szkolenia finansowane przez zakład pracy, y, kolejne studia podyplomowe, kontrakty zagraniczne, delegacje jakieś właśnie służbowe. To wszystko jest ważne. I wielu z nas mówi no, ale ja się w tym realizuję ale to też przecież robię dla mojej rodziny. No ale jeśli ta hierarchia jest nieustawiona i nie powiesz wyraźnie, ale małżeństwo jest najważniejsze, ono na pierwszym miejscu, to nie będziesz wtedy miał czujnika, czujnika pod tytułem, czy to, co robię, w co się angażuję, służy dobru mojego małżeństwa? Szef proponuje, nie wiem, kolejną konferencję jakoś tam wyjazdową, może nawet kilka tygodni, czy jakaś kolejna impreza integracyjna, czy nawet wyjazd zagraniczny, czy ja wpadam na pomysł, żeby jakieś kolejne studia podyplomowe, czy to, ta propozycja teraz przedstawiona, czy to służy dobru naszego małżeństwa? To się może wydać naiwne. Nie No facet, co ty gadasz? No, no stanowiska, pieniądze, wyjazdy. Dobra, dobra, ale małżeństwo najważniejsze. Małżeństwo najważniejsze. I przepraszam, o co chodzi? Żebyśmy się nie okłamywali. Nie okłamuj się, facet. Te twoje ambicje, te twoje stanowiska, te twoje pieniądze, one są ważne, ale nie najważniejsze, rozumiesz? Czas, chcesz się obudzić z ręką w nocniku? Kiedy będziesz już za późno? Bo to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest małżeństwo. I wówczas, patrzcie, wówczas w imię tego małżeństwa trzeba będzie podejmować czasami być może nawet bolesne decyzje. No dobra, to nie jadę na tą imprezę integracyjną. Raz dlatego, że nie będę z tobą, nie będę z dziećmi, ale dwa, tam są zagrożenia. Tam są zagrożenia. Tam jest alkohol, tam jest miły nastrój, tam jest jakieś takie, nie wiem, może nawet kombinowanie przez koleżankę, żeby większe relacje we mno, ze mną weszły, a nie? Nie jadę. I to są wyrzeczenia, które czasami nawet trzeba w kategoriach ofiary. Bo tak by było miło pojechać, ale się z tego rezygnuje. I dobra, no to niech to będzie moja ofiara. Ale kochani, nigdy nie będziemy zdolni do poniesienia ofiary z rezygnacji z czegoś, co jest dla mnie przyjemne, jeśli nie ustawimy sobie w imię czego ta ofiara, dla jakiej wartości ta ofiara. Małżeństwo jest największą wartością dla mnie i dla niego muszę ponosić te ofiary. Rezygnować z czegoś, co jest dla mnie miłe powiedzieć tak, to dla mnie byłoby miłe, przyjemne, ale ja z tego rezygnuję, bo największą wartością jest małżeństwo. W imię dobra naszego małżeństwa rezygnuję. Pani cały czas trzeba właśnie to pytanie zadawać, czy to, co robię na tym etapie, w co się angażuję, co jest mi proponowane, co planuję robić, służy dobru małżeństwa, bo ono jest najważniejsze. Zauważacie to. Ilu z nas małżonków nie miało, nie ma takiego myślenia. Nie ma tak. Kochani, jeśli się to mówi na przykład na forum 300-400 osób w kościele na jakiejś dużej mszy niedzielnej, to nawet widać miny, jak to nazwać, takiego przyderstwa. Co ty, facet, tu gadasz? Zobacz, jaka fura pod kościołem stoi, w jakich ciuchach jestem eleganckich, ubrany. Wiesz, dlaczego to mam? Bo to jest dla mnie najważniejsze. Co ty, facet, tu gadasz? Małżeństwo najważniejsze, nie? Takie, takie miny widzę, naprawdę takie miny widzę. No trudno, no możesz tak sobie myśleć, ale naprawdę do czasu, do czasu. Jeśli ono nie będzie najważniejsze, to przegrasz, jeśli małżeństwo nie będzie najważniejsze. I naturalna konsekwencja tej hierarchii wartości, no to jest hierarchia osób, Nie? No też nie można się okłamywać. No nie można. To było w Gorzowie właśnie miesiąc temu w tej parafii ojca galanta, takiego lidera, jednego z liderów właśnie tej, tych działań na na Zostępstwa małżeństw. Ja wychodziłem z kościoła i ojciec proboszcz z nim już rozmawiał. Wysoki mężczyzna, potężnie zbudowany. Dość mało ludzi już było. Ojciec mnie zawołał, panie Mieczysławie, niech pan tu podejdzie. Ten pan chciałby z panem porozmawiać. I ojciec od razu odszedł. Ja sam zostałem z tym panem. Ten pan się też tak rozglądnął. Zaczął mówić, zaczął mu się głos łamać coraz bardziej, zaczął mu się oczy lsz, lsz, lsz, szklić i łzy lecieć. I mówi tak, to co pan powiedział dzisiaj, no bardzo mnie dotknęło, ale w naszym małżeństwie tak było. Mówi tak, już jesteśmy po rozwodzie. Ja już nie mieszkam z żoną, 12 lat małżeństwa, mamy za sobą, ale wie pan z czym przegraliśmy? I on mówi tak, ja przez te 12 lat nigdy nie usłyszałem, i nie czułem, że jestem dla żony najważniejszy. Nigdy. Dla niej przez te 12 lat najważniejsi byli jej rodzice. Jej rodzice. No Nieszczęście też polegało na tym, że mieszkaliśmy z jej rodzicami przez te 12 lat. No ale jak mogliśmy nie mieszkać? Jak teściowie wybudowali chałupę wielką i mówią, tutaj piętro dla was, mieszkacie z nami i na starcie to jest fajne, nie? Ale czas upływa, a oni wszystko chcą kontrolować. Wszystko. My z nimi mieszkamy, a oni wszystko kontrolują. Ile zarabiamy, na co wydajemy, co robimy. I on mówi tak, czy pan sobie to wyobrazi, że my nigdy nie byliśmy sami na urlopie? Z teściami jeździliśmy na urlop. No, z teściami na urlop. Przysz... On sam tak mówi, proszę pana, to jest chore. Moja żona nigdy nie podjęła decyzji ze mną, tylko zawsze ze swoimi rodzicami. To było chore. I jak ja jej dzisiaj mówię, czy ty zauważasz, że my przegraliśmy małżeństwo właśnie dlatego, że ty nie potrafiłaś się wyzwolić z podpływ rodziców, to ona się ze mnie śmieje. Co ty gadasz? Co ty gadasz? No, z tego i z tego powodu, ale nie z tego przegraliśmy to małżeństwo. Czyli do niej to jeszcze nie dociera. Yy, oczywiście znowu powiem tak, że to niekoniecznie musi być tak, że tylko ona jest za to winna. No, zawsze jakiś tam współudział w winie będzie. Zawsze. To jest tylko kwestia proporcji. Ale... Jest to, to niebezpieczeństwo, które zwiększa prawdopodobieństwo. Hierarchia osób. Od dnia ślubu do końca życia. Musimy sobie to ustawić, tak, nie? Najważniejszą osobą dla żony jest mąż, dla męża jest żona i koniec. I z tym się nie dyskutuje. Z tym nie da rady dyskutować. To będzie tylko mniej lub bardziej bolesne, żeby tą prawdę przyjąć. Ale trzeba się z tym pogodzić. W dniu ślubu trzeba rodzicom powiedzieć baj, baj, nie jesteście już najważniejsi. To nie stoi w sprzeczności z czwartym przykazaniem czyli ojca swojego i matkę. są. Nie stoi. Bo to też Biblia mówi, opuści człowiek ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną. Pępowinę odcinamy i mówię, kocham was, mamo, tato, jak was kocham, ale nie jesteście już najważniejsi. I też musicie się z tą prawdą pogodzić. Widzicie, to jest moja żona i ona dla mnie jest najważniejsza od dzisiaj do końca życia. Wy nie jesteście już najważniejsi. I rodzice się muszą sobie pogodzić i my, małżonkowie, musimy sobie to tak ustawić. płaszczyzna macierzyństwa, gdzie wyraźnie trzeba powiedzieć, że miłość macierzyńska, chociaż piękna i cudowna, nie może być powyżej miłości małżeńskiej. Nie może, bo, przepraszam, jest pochodną od miłości małżeńskiej. Jest wtórną. Miłość macierzyńska. I to też jest motywowane właśnie tym, tym jednym ciałem, które się tworzy tylko ze małżonkiem. Ale, kochani, najmocniejszy argument do obu tych płaszczyzn, że miłość... Patrzcie, przepraszam, kochane niewiasty, wasze obciążenie w kierunku macierzyństwa wynika z natury kobiety. To jest natura kobiety. I ten związek kobiety z dzieckiem, który jest bardzo głębokim związkiem emocjonalno-uczuciowym, jest uzasadniony. Jest prawdziwy, nie jest oszukiwany. Jest związkiem emocjonalno-uczuciowym. I teraz patrzcie, przepraszam, drogie niewiasty, ale to jest, to jest trudne. Bo ja wiem, yy, też mnie jakby życie to uczy, że jest Wielkie i piękne zróżnicowanie natury kobiety, i natury mężczyzny. To są dwie różne natury. Natury kobiety i natury mężczyzny. I doskonale to rozumiem, jak moja żona się rozczula nad dzieckiem i to niekoniecznie wtedy, kiedy jest chore, ale, ale też nawet na sam widok dzieci I to jest natura kobiety, naprawdę nic złego, bez żadnej przesady. I ten związek emocjonalno uczuciowy jest wielki. I my mężczyźni nie jesteśmy w stanie, aby kapeczki tego chyba. Y, uszczknąć i, i, i, z, i zrozumieć. Ale patrzcie, co teraz trzeba zrobić. Na pewien moment trzeba te emocje i uczucia wyłączyć. K wyłączyć i włączyć rozum. To znaczy, dać pierwszeństwo rozmowi. I powiedzieć tak, rzeczywiście, to ja je nosiłam 9 miesięcy pod sercem, to ja czułam ruchy, to ja z Nim rozmawiałam, ja je dotykałam, ja je urodziłam. Ja czuję tą miłość macierzyńską do Niego ale ona nie może być ważniejsza od miłości małżeńskiej. I to już musi się do końca nie rozumu. Ona nie może być. Miłość macierzyńska nie może wziąć góry nad miłością małżeńską. Dlaczego? Bo to jest jakby ten zamysł Boży. Mamy to wszczepione. Że to my małżonkowie stanowimy to jedno ciało, ten optymalny grunt właśnie do realizacji dobra i tylko ze małżonkiem się go tworzy. I najmocniej jest to potwierdzone to, co jest ist, tym, co jest istotą sakramentu małżeństwa. Istotą, kiedy udzielamy sobie sakramentu małżeństwa, udzielamy sobie, kiedy jakby dla potwierdzenia tej jedności ciała trzymamy się za dłonie, a kawał jeszcze, ka, ka, kapłan jeszcze stółą owija, to co sobie wtedy ślubujemy? Oczywiście my znamy tą przysięgę, nie miłość, wierność i uczciwość małżeńską, tylko po pierwsze, na pierwszym miejscu jest miłość i od tego nie uciekniemy. Ale po drugie, publicznie jest dziesiątki osób w kościele, są świadkowie, jest kapłan, jest Pan Bóg. Kochani, do takiej rangi. Śmieszne, nie przecież. Jeszcze parę lat temu, jak zaczęliśmy z sobą chodzić, jak było narzeczeństwo, to sobie do nóg padaliśmy w parku pod kasztanem, nikt nie widział, nikt nie mógł tego słyszeć, tylko my intymnie no Aniu, kocham cię, Stasiu kocham cię. I tak nam te słówka łatwo przez usta przechodziły. No i były szczere, i były prawdziwe, ale właśnie w takich okolicznościach skrytości, intymności. A tu nagle w kościele ludziska słyszą, kościelny mikrofon pod usta podkłada, a my mówimy, Aniu, ślubuję ci miłość, bo nie dość, że ją kocham, to jeszcze jej ślubuję, nie? Publicznie. Tylko miłość małżeńska jest do takiej rangi podniesiona, żeby ją publicznie ślubować, a ludziska, żeby ją słyszeli. Ludziska, żeby to słyszeli. No bo temu się nadaje taką rangę. Bo to jest najważniejsza przysięga, kochani. To jest najważniejsza umowa, jaką kiedykolwiek w życiu ludzie między sobą zawierają. No nie ma ważniejszej, wiele umów zawieramy w życiu, nie? Takich, to powiedzmy, ludzkich, ale nie ma ważniejszej. Ta jest najważniejsza, bo ona reguluje całą tą tkankę społeczną, warunkuje i reguluje. To od niej wszystko zależy. I dlatego ona, ta miłość, jest śrubowana jako jedyna publicznie. I jeszcze na dodatek kamery nagrywają, dostajemy film, proszę bardzo, macie tutaj pismo podpisane, ale jeszcze jest film. To już nie jest ukryta kamera, nie ukryta. Myśmy sami ją poprosili, tą kamerę, nie? Nikt tam świni nie podkłada, filmując to skrycie. To nie jest ukryta kamera. Wszystko jest, głos. I tylko współmałżonkowi ślubujemy tą miłość. Tylko współmałżonkowi. Nie rodzicom, nie dzieciom, mimo że ta miłość macierzyńska jest tak piękna, nie? I nawet jeśli ich będzie dwoje, troje, pięcioro z miłości, nie mogą być najważniejsze. Nie mogą i kochani, naprawdę, Ela, poczekaj, naprawdę, naprawdę nawet jeśli małżonkowie mają siedmioro dzieci i wszystkie są z miłości, chciane, upragnione, kochane, to te dzieci to potwierdzą bardzo szybko, że dla nich najważniejsze jest to, żeby rodzice siebie kochali. Siebie, a nie je. Siebie. Dla tych siedmioro dzieci nie ta miłość rodzicielska jest najważniejsza, tylko ta miłość małżeńska jest najważniejsza. No, to jedno Mnie zdanie. Hmm. ale epizodem. Ale epizodem. To chyba mówiłaś rok nie temu. Roku temu. A Przepraszam, pół roku temu. nie? To ktoś inny to ładnie powiedział. Epizodem. Przychodzą i odchodzą. Tak jest. Jakiś tam epizod w życiu. Co prawda najważniejszy. Nie? Ale epizod. Przejściowy. Tak, tak. Bo to tak rzeczywiście jest. Tak jest. Dwudziesto, 20, dwudziestoparo, 20 a małżeństwo daj Boże 60. Także taka jest proporcja co też jest jakby potwierdzające, nie? artmetycznie, chociażby właśnie w, w, z powodu tej ilości lat. I tak musimy to potraktować. Natomiast patrzcie, ja już to w tej chwili zacząłem dotykać, że to tak jest, że jeśli my to tak ustawimy, że małżeństwo jest dla nas najważniejsze i my jesteśmy dla siebie najważniejsi, to też jest to tak rozumiane i odczuwane przez nasze dzieci. Bo to też jest w naturalny sposób wpisane, to jest ten kod genetyczny, w świadomość naszych dzieci, że one to wiedzą, bo czują, najpierw czują, potem jakby coraz mocniej sobie to uświadamiają, że dla nich, dla naszych dzieci nie nasza miłość rodzicielska jest najważniejsza, nie nasza miłość rodzicielska, tylko nasza miłość małżeńska. Miałem okazję podobne rekolekcje prowadzić w Łodzi. być może wam to powiedziałem tam w tej górce duchownej, ale to jest bardzo bolesny przykład, ale też przytaczam go ostatnio. Kiedy po takiej nauce właśnie tej rekolekcyjnej nauce, na temat właśnie tej wartości małżeństwa podeszła 17-letnia dziewczyna, licealistka i mówi: ja "Panu dziękuję, że pan to powiedział, bo tutaj byli moi rodzice. Oni już nie są razem. Tata się już wyprowadził, sprawa rozwodowa jest w toku. Ja mieszkam z mamą, ale byłam u taty parę dni temu, tato mi dał pieniążki na Mikołaja, bo to był Adwent, przytulił mnie na pożegnanie, powiedział, Kasiu, ja Ciebie kocham, to, że nie mieszkamy z mamą razem, to nie jest ważne, wszystko będzie dobrze, ja Ciebie przecież bardzo kocham. I ona mówi tak, ja się wyrwałam ojcu i krzyknęłam, tato, ja nie chcę, żebyś Ty mnie kochał. Tato, ja chcę, żebyś Ty kochał mamę. I uciekłam. I ona to wyartykułowała strzał w dziesiątkę. Tato, ja nie chcę, żebyś Ty mnie kochał. Ja nie chcę, żebyś ty mnie kochał. Ja chcę, żebyś ty mamę kochał. Tylko, że ona to powiedziała jako 17-letnia dziewczyna, ale naprawdę takie małe szkrapki, dwu, trzy, pięcioletnie, to samo czują, chociaż tego nie powiedzą w ten sposób, ale czują to samo. I bardzo nas obserwują, czasami z niepokojem, jak widzą jakieś napięcie między nami, a czasami się upajają, jak widzą, jak my się do siebie przytulamy. I wiedzą, one to czują, te nasze dzieci że to nie to, że my je do siebie przytulamy, jest dla nich najważniejsze, tylko to, że my siebie przytulamy jako małżonkowie jest dla nich najważniejsze. To jest dla nich źródło, jakby taki jak prostownik do ładowania akumulatorów. Nie? To jest dla nich ten prostownik. Nasza miłość małżeńska jest dla nich tym prostownikiem. Oczywiście miłość rodzicielska jest bardzo ważna. Ja jej nie umniejszam, tylko miejmy tą świadomość, że nie jest najważniejsza i że jest wtórna. To też Jan Paweł II w ten sposób ładnie zdefiniował, że podstawą autentycznej miłości rodzicielskiej jest miłość małżonków do siebie. Podstawą autentycznej miłości rodzicielskiej jest miłość małżonków do siebie. I to, to nie musiał nawet on mówić, bo, bo to jest jakby bardzo głęboko w naszej intuicji, w naszym wnętrzu zapisane. Więc to tak musi wyglądać, tak musimy to ustawić. Zapewniam Was, że chyba też na tej mojej stronie internetowej to znajdziemy, że. Ostatnio bardzo dużo, bardzo rzetelnych badań naukowych, chociażby przy okazji Światowego Kongresu Rodzin, który się w Warszawie odbywał od 11 do 13 maja, w materiałach czytałem na przykład takie wyrażenia. I to uznanych światowych autorytetów, profesorów. Jeden z profesorów to chyba taki profesor Cassini z Włoch powiedział tak. Małżeństwo jest podstawą cywilizacji. Podstawą cywilizacji. Że jakby wszelkie relacje międzyludzkie buduje się na małżeństwie, warunkowane są małżeństwem. I któryś z profesorów powiedział w kontekście jakby właśnie oddziaływania wartości małżeństwa na dzieci, że, przepraszam, bardzo trudne słowa, ale kryzys małżeński jest początkiem wojny. Kryzys małżeński jest początkiem wojny. Czyli jeśli jakby zaczyna się jakieś zakłócenie w tej relacji i ono zaczyna oddziaływać potem na nas i na dzieci, to jeśli pytamy w którymś momencie, dlaczego ta młodzież jest taka agresywna, dlaczego ci ludzie są tacy agresywni i w konsekwencji już pytamy o najgorsze rzeczy, o ten najwyższy szczebel, o wojny, to on pokazuje, że to jest tu, w zakłóceniu tych relacji małżeńskich. Czyli te prawdy, są w Biblii, a one są w Biblii zapisane. Ten pierwszy i drugi rozdział Księgi Rodzaju i te właśnie teksty biblijne, te prawdy dzisiaj są też bardzo konkretnie potwierdzane rzetelnymi badaniami naukowymi, że to jest taka zależność, że ten kod genetyczny yy, przymusu, predestynacji nas do małżeństwa właśnie dlatego jest w takim stopniu w nas rozwinięty, bo to jakość małżeństwa warunkuje wszystko. To od jakości małżeństwa zależy jakość każdego z nas, jakość naszych dzieci, naszych rodzin i naszych parafii. Ja lubię to tak nazywać, takie są rodziny, jakie są małżeństwa. Takie są parafie, jakie są małżeństwa. Taki jest cały kościół, jakie są małżeństwa. Taki jest naród, jakie są małżeństwa. Czyli właśnie dlatego też takie musi być nasze myślenie. Jeśli chcemy ratować rodziny, parafie, szerszą społeczność, jakby naród, to musimy ratować małżeństwo. Przy czym to nie jest zależność smutna, przygnębiająca, tylko to jest zależność piękna. To jest zależność, którą powinniśmy się ucieszyć, że w tak piękny, w tak naturalny sposób Pan Bóg z nas zaprogramował. Bo właśnie tak tutaj powiedziała siostra, no w końcu o co chodzi w tym małżeństwie? No o miłość. No jeśli mamy się stawać na obraz i podobieństwo Boże, to Pan Bóg to najlepiej zaprogramował, bo przecież każdy z nas wie, że już od nastolatka, może jeszcze wcześniej, nasza uwaga się koncentruje właśnie na tym, żeby znaleźć tą drugą osobę, żeby w końcu się w ten wulkan w nas uczuć zaczął rozbudzać i wystrzelił tą piękną miłością, o której każdy marzy w którymś tam momencie, nie? tą piękną miłością. I całe nasze życie na to jest ukierunkowane i, i każdy z nas to wie, że dopiero jakby na tym poziomie już, już narzeczeństwa z myśleniem o małżeństwie to już jakby dojrzałość tej miłości jest coraz większa, ale to jest ta jedyna, ta prawdziwa. Ja mogę kochać mojego psa, ja mogę kochać mój samochód, ja mogę kochać moją teściową, ja mogę kochać dzieci, ale to nie jest to. Ta miłość jest najważniejsza. No Każdy z nas to wie, że jakby w tym dopiero osiągamy szczyt miłości. No i, i tak jesteśmy zaprogramowani. i my się powinniśmy z tego ucieszyć. Uwaga, oczywiście zakłócenia się pojawiają i, i wielu z nas jest tym dotkniętych, ale to właśnie dlatego że z jednej strony stoi za tym ta ideologia szatańska, w ogóle sam on, ale właśnie dlatego, że to jest tak delikatna tkanka, że jeśli coś niedobrego się dzieje na mojej płaszczyźnie zawodowej, na jakiejś tam mojej płaszczyźnie ambicjonalnej, czegoś tam nie zdobędę, na czym mi bardzo zależało, to owszem, jest to dla mnie smutne, ale jeśli mi się coś niedobrego dzieje na płaszczyźnie małżeńskiej, to to mnie stokroć bardziej dotyka i obciąża, bo ono jest ważne i najważniejsze. No, jest, tak najwa jest, jest tak delikatne. I nie dziwmy się, że, że tak potem jakby cokolwiek niedobrego się na nim dzieje, tak potem przeżywamy. Bo jest najważniejsze. No, jak możemy tego nie przeżywać? Tylko rzeczywiście często niestety jest tak, że, że potem mówimy, jaki ja byłem głupi, no bo, no bo to my coś zbabraliśmy. To no Nie tak, że, że, że samo się zbabrało. Nie? To my coś zbabraliśmy. Już jakby zbliżając się do, do, do wnętrza, do istoty, bardzo się cieszę. To jeszcze Andrzej nam rozdał piękne materiały propagandowe, bardzo ładne, wysokiej jakości, z adresami internetowymi i piękne ikony, piękne modlitwy, które to są też kopią tej ikony, którą skąd macie? Mówiliście wtedy. Aha, piękna jest ta ikona, naprawdę urzekające. Ja dla potrzeb moich konferencji zalaminowałem sobie taki wydruk tej świętej ikony, czy tej ikony świętej rodziny, taki kolorystycznie trochę inny, ale są różne odcienie. Nie? To jest... ale, ale dlaczego? To jest tak wiele aspektów ważnych. Taką też mam, też kolorystycznie trochę inna jest, nie? Tak. Mi się wydaje, że nawet te anioły trzymają odrody. A to już był twój pomysł, te anioły? Nie, to, nie? Jest, to jest stara, konymalowana na podstawie stałej ikony. Aha. jest w męczek, który już używam. Aha. Natomiast nawet te anioły, które trzymają monogram Chrystusa, Michał i Gabriel mogą nam wskazywać na wagę okarystii. Na wagę, ale z punktu widzenia tego, co jest w środku. Tego naszej... <coughs> Właśnie, bo Kani, ja, my jesteśmy z żoną w tym ruchu domowy kościół. Tutaj brat wspomniał o pięknym ruchu małżeńskim, który się nazywa Kana. Zaintrygował mnie tym, ja z przyjemnością sobie też sprawdzę, co to jest. My jesteśmy z, z moją żoną od 24 lat w ruchu domowy Kościół. Gałęź ruchu Światło-Życie, który nam w naszej duchowości małżeńskiej bardzo dużo pomógł. Był dla nas niewątpliwie najważniejszy, jeśli chodzi o tą właśnie płaszczyznę duchową i kierunek rozwoju duchowego naszego małżeństwa. I nam mówiono zawsze w domowym Kościele, to jest ikona świętej rodziny. Nie? I ona zawsze, ta ikona, bo ikon świętej rodziny jest dużo, jest dużo, ale ta ikona, ona jest właśnie taką patronalną ikoną ruchu Domowy Kościół. Domowy Kościół właśnie tą ikonę, że tak powiem, czci, czy gdzieś tam na spotkaniach ją mamy powieszoną, na, na rekolekcjach ją mamy powieszoną, towarzyszy nam, prosi się też o to, żebyśmy my małżonkowie z Domowego Kościoła mieli ją w domu, tą ikonę świętej rodziny. I Jest ona nam niewątpliwie bardzo bliska, ale ona też dla mnie jest bliska w tym momencie i bardzo potrzebna, dlatego że jakby takie rozszerzenie interpretacji, bo, bo ty niewątpliwie też jako... Przepraszam, ja mówię po imieniu, przepraszam, może to, bo, bo my jesteśmy na rekolekcjach. No. Jesteśmy na rekolekcjach i tworzymy tutaj wspólnotę. Nie jesteśmy na, na wykładzie i konferencji, tylko jesteśmy na rekolekcjach, a nad nami jest kaplica, więc myślę, że nikogo w ten sposób nie, nie, nie krzywdzę, że to nie jest nie tak. Ale też zachęcam do tego, żebyśmy sobie mówili po imieniu. Sobie wszyscy i, i ja też jestem na to otwarty. Yy, I... Dla mnie jest ona właśnie dlatego ważna, że to dla mnie też jest ikona... Aha, i mówię, że, że każdy coś więcej dostrzega. No, autorka malując też przenika to jakąś tam swoją wrażliwością artystyczną. Ale moje dointerpretowanie jest takie, że to jest ikona sakramentu małżeństwa. Sakramentu małżeństwa. No teraz cokolwiek by nie mówić, pytać, to co to jest ten sakrament małżeństwa? Bo już jakby do sedna dochodzimy, bo ono ma być we czci pod każdym względem, bo zostało przez wysła podniesione do tej godności. Co to jest ten sakrament małżeństwa? I można wiele wygłaszać różnych nauk i jakby czytać, począwszy od katechizmu, od prawa kanonicznego też, poprzez różne yy, księgi z dziedziny sakramentologii. To, to najpierw właśnie to, co Jezus powiedział i co w moim odczuciu jest tutaj właśnie w tej ikonie ładnie wyrażone w formie takiego znaku. To jest ten dziewiętnasty rozdział Ewangelii według św. Mateusza, od czwartego wersetu, bo między pierwszym a trzecim to jest to pytanie faryzeuszów, czy można oddalić żonę z jakiegokolwiek powodu. Oni chcieli go tam troszeczkę rzeczywiście, no powiedzmy, w kozi róg wpędzić, ale od czwartego wersetu jest zasadnicza odpowiedź Jezusa. I ta zasadnicza odpowiedź Jezusa to jest w zasadzie cała nauka na temat sakramentu małżeństwa. Dopiero potem jest to dopowiedzenie, gdzie Jezus mówi, że są bezżenni dla królestwa, a uczniowie wcześniej mówią, że jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. Ale sedno jest tutaj, tutaj w tych czterech, trzech wersetach, czwarty, piąty, szósty, dziewiętnasty rozdział. I to jest ta odpowiedź, patrzcie. Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? Znak zapytania. Bo oni go pytają, czy można. Czyli tak by, uwaga, tak można uaktualnić to pytanie, stawiając je dzisiaj. Dlaczego Kościół jest taki nieugięty w tej Kościół katolicki? Bo przecież akurat jeśli chodzi o wszelkie denominacje protestanckie, to nie ma sakramentu małżeństwa, w związku z tym nie ma problemu z rozwodem, bo małżeństwo jest tylko formą cywilnoprawną, nie kościelną. W Kościele prawosławnym troszeczkę większy rygor jest, ale jest możliwość realizacji, no powiedzmy tak mówiąc po ludzku, rozwodu kościelnego. Jest ta klauzula mateuszowa, chyba że z wyjątkiem nierządu, nie? Bo takie słowa są zapisane, ale, ale tam jest od razu dodane, że ale kto oddaloną bierze za żonę też popełnia cudzołóstwo. Czyli to rozwiązanie w przypadku nierządu też nie daje możliwości wchodzenia w kolejny związek, bo tamten związek trwa, tamten związek jest ciągle aktualny. A my w Kościele Katolickim jesteśmy bardzo konsekwentni. Niektórzy mówią, no dlaczego? Dlaczego ten Kościół Katolicki taki uparty? Dlaczego by nie wolno tego rozwodu wziąć? Dlaczego by ewentualnie właśnie w ten sposób ludziom nie ułatwić życia? Dlaczego jeśli małżonek jest porzucony, to, to ma być wierny do końca, nawet przez kilkadziesiąt kolejnych lat swojego życia przesada, dajmy sobie spokój, to nie na dzisiejsze czasy. Dlaczego? Dlaczego nie wolno? No to Jezus odpowiada, czy nie czytaliście? Patrzcie, jakby na te współczesne pytania jedyna odpowiedź, Jezusowa odpowiedź. O co wy mnie tu pytacie, tak by można powiedzieć? Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I to jest, kochani, ten pierwszy rozdział Księgi Rodzaju. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i kobietę? Czyli jak oni pytają, czy wolno ten rozwodzik, to jest, mówi, patrz, człowiek od początku został stworzony jako małżeństwo, więc o to, o co ty w ogóle pytasz. Przecież tam w pierwszym rozdziale jest napisane, że to małżeństwo jest najlepszą drogą życia, a ty, ty mówisz, a tam małżeństwo, my sobie jakąś inną drogę będziemy realizowali. Po co to robisz? Jakby zakłócasz naturalny, odwieczny porządek ustanowiony przez Pana Boga, który po pierwsze jest dla dobra człowieka, po drugie, w najmniejszym stopniu zakłócony zawsze konsekwencjami uderza w człowieka. I to na każdej płaszczyźnie. Naturalny porządek Boży, nie? Na tej przyrodniczej, ekonomicznej też. I moralnej też. Proszę bardzo, zakłóć sobie, zrób tak jak chcesz, ale zobaczysz, jak to się bardzo szybko przeciwko tobie obróci. I on im, tym mądrym facetom odpowiada, nie mówiąc nic od siebie. Cytując pierwszy rozdział Księgi Rodzaju. I teraz czytam dalej, patrzcie. I rzekł, Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. To jest drugi rozdział Księgi Rodzaju. Czyli Jezus jakby znowu nic od siebie, tylko cytuje drugi rozdział Księgi Rodzaju. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. Czyli On odpowiadając im na pytanie o możliwość oddalenia, rozwodu, ułatwienia sobie tego życia, szukania szczęścia w innych związkach, On mówi tak, ja wam nic od siebie nie powiem, tylko pokażę wam prawdę zapisaną ponad tysiąc lat temu i ona ciągle jest aktualna. Bo te słowa były zapisane, kiedy oni go pytali. 1300 lat wcześniej, a dzisiaj to już są 3300 lat. Czyli jak my dzisiaj pytamy, to to samo. Jezus pokazuje, że one się nie dezaktualizowały i że tak na dobrą sprawę cała prawda o małżeństwie wtedy została wypowiedziana i zapisana, bo to jest naturalna prawda. Po prostu. Prawo natury, które mamy, mamy w sobie zapisane w najgłębszej komórce naszego wnętrza. I teraz uwaga, patrzcie. I to są słowa Jezusa. Czyli odpowiedział im najpierw, cytując pierwszy i drugi rozdział Księgi Rodzaju, a teraz od siebie. Od siebie. Od siebie mówi tak. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, jeszcze jak nie rozdziela. Czyli co od siebie powiedział? Powtórzył to ostatnie wyrażenie. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył? Niech człowiek nie rozdziela. Po pierwsze, dwa razy tutaj się powtarza to wyrażenie jedno ciało. Najpierw Jezus je wypowiada, cytując drugi rozdział Księgi Rodzaju, ale potem je wypowiada, sam powtarzając, a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało, pokazując w tym krótkim wywodzie, że to jest jakby sedno, to jest klucz, to jest to słowo klucz. Jedno ciało. Co to jest małżeństwo? Jedno ciało. Co to jest sakrament małżeński? Jedno ciało. Jak to ten związek monogamiczny, taki trwały? Jedno ciało. To jest słowo klucz. To jest jakby istota. I jak Jezus powiedział, a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało, powtarzając ten drugi rozdział, to w, tu w tym momencie jakby pff, sakrament małżeństwa. Jedno Ciało? To to jest to najważniejsze wyrażenie? Tak. Ale do takiego stopnia jedno, że jak Bóg złączył, bo to Bóg konstytuuje tą jedność, człowiek ich niech nie rozdziela. Czyli kochani, patrzcie, decyzja jest nasza. Mówimy, pragniemy zawrzeć małżeństwo sakramentalne. Cudownie. Zasuwamy do proboszcza, załatwiamy formalności, zasuwamy do kościoła, podajemy sobie ręce, udzielamy sobie sakramentu. Decyzja nasza, działania nasze. Ale istota od Boga, który w tym momencie, nagradzając nas, naszą decyzję, ludzką decyzję, nasze ludzkie działania, obdarowuje nas takim przywilejem, że tą naszą ludzką relację podnosi do godności. I teraz patrzcie, co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela, do godności jakiejś nowej wartości, którą Bóg z nas czyni. Patrzcie, jak to obrazowo można yy, pokazać. Wszystko się dzieje po ludzku. Przychodzimy do kościoła, wszystko jest cudownie, jesteśmy pięknie ubrani, yy, wszystko się realizuje w liturgii, podajemy sobie dło, te dłonie i wszystko obserwujemy jakby w tym wymiarze ludzkim. To tak po ludzku tak wygląda. Kamera to po ludzku na, nagrywa. Ale w momencie, kiedy wypowiadamy sobie to, te, te słowa i kapłan powtarza, co więc Bóg złączył, to następuje taka eksplozja, tak byśmy mogli powiedzieć, takiego światła, tak z filmów science fiction, nie? że ktoś stoi i tak wygląda, jak wygląda i nagle tak prześwietlony, taki, taki emanujący jakimś światłem, jakąś jasnością. Rozumiecie? No coś, coś nowego się tworzy. Analogia bardzo ładna. Kochani, lubię młodzieży to pytanie zadawać. W którym momencie w człowieku nowopoczętym zaistniała dusza nieśmiertelna? W którym momencie Pan Bóg daje człowiekowi duszę nieśmiertelną? I kochani, z antropologii kiedyś na wykładach się dowiedziałem, że były takie dywagacje teologów kiedyś w przeszłości, w trzecim tygodniu, w piątym tygodniu, w szóstym miesiącu, nie? Dopiero wtedy Pan Bóg tak czeka, czeka. Nie, kochani, nie. Poczęcie nowego życia to jest taka czysta biologia. Żeńska komóreczka jajowa, ten czempion plenniczek, czempion jeden, drz, drz, drz, drz. tylko jeden, nie z tych tam kilku milionów. I następuje poczęcie, w momencie, kiedy następuje przebicie tej powłoczki, tej żeńskiej komóreczki przez tego plenniczka. I w tym momencie, tak w cudzysłowie, Pan Bóg wszczepia duszyczkę nieśmiertelną. W tym momencie, dokładnie w momencie jakby tej czystej ludzkiej biologii, Pan Bóg obdarowuje ją duszyczką nieśmiertelną, której wartością jest to, że ta istotka zaistniała już ku nieskończoności. Rozpoczęło się jej istnienie w konkretnym momencie czasowym, to poczęcie, to jest konkretny moment czasowy, ale dzięki temu Prezencikowi w szczepieniu tej duszyczki nieśmier nieśmiertelnej, czyli tego pierwiastka nieśmiertelności, to życie, które się teraz biologicznie zaczyna, idzie już w kierunku plus nieskończoności. A duszyczka nieśmiertelna prowadzi już jakby... To już nie ma znaczenia, że w wieku 70-80 lat ta ludzka powłocha odpada, ale osoba istnieje dalej, dzięki właśnie temu, co nastąpiło w tym momencie. I teraz patrzcie, to się dokonuje w akcie właśnie zawieranie sakramentu małżeństwa, kiedy te słowa sobie wypowiadamy i kapłan podsumowuje, co więc Bóg złączył, następuje szczepienie tej duszyczki nieśmiertelnej, ale poczęte nowe ludzkie życie, bo pierwiastek męski z pierwiastkiem żeńskim połączył się, poczęło się nowe życie pod tym małżeństwo, nowe życie się poczęło, a Pan Bóg tu, duszę nieśmiertelną, właśnie to jedno ciało, Coś, czego nie widać, ale jest. Pan Bóg stworzył z nas nową jakość. Kochani, tak. W momencie zawierania małżeństwa następuje tworzenie nowej jakości. I to jest akt ludzko-boski, bo w takiej kolejności, bo decyzja ludzka, prezent od Pana Boga, w postaci właśnie tego pierwiastka duchowego, tej nowej duszy, która pozwala na mówienie jedno ciało. I to Jezus mówi, Ja tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. To, to jest niepojęte, no bo jak? Odchodząc, od, wychodząc z kościoła, możemy przecież po wyjściu iść w dwóch kierunkach, ona z powrotem do swojego domu, z powrotem do swojego, a już jesteśmy jednym ciałem. Jesteśmy. Więc to wszystko jest niepojęte, ale jest faktem. Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. I teraz, no dobra, no to co to jest to jedno ciało? to podam kilka takich jakby obrazów, żeby nam troszeczkę uzmysłowić przywilej. Nie jakąś tam teologiczną prawdę i rangę, tylko przywilej. I dlatego powiedziałem, że ta, ta ikona jest tak ważna, tak jakby pasująca do tego, bo jeden z takich obrazów, co jest istotą owego jednego ciała, żeby jeszcze skomplikować to, Jan Paweł II w tym właśnie nauczaniu spisanym, tym środowym formie opracowania mężczyznom i niewiasną stworzył ich, mówi o tej jedności organicznej, nie? że jeden organizm, jedność organiczna, czyli taka współzależność, jeden układ krwionośny, jeden układ oddechowy, jeden układ nerwowy, tak jesteśmy od siebie zależni. Ale my, małżonkowie, bardzo często to czujemy, że to tak jest, nie? że tak jesteśmy od siebie zależni. To znaczy patrzcie, jeśli, daj Boże, idzie ten rozwój w takim kierunku ideału. To już nikt z nas nie powie, że jak na przykład no, żonę boli ząb i strasznie z tego powodu cierpi, to co, mąż nie cierpi? Cierpi. Też jest mu przykro, smutno, yy, niedobrze się z tym czuje. No inaczej, inaczej cierpi, inaczej, nie? ale nikt nie powie, że jest tak w pełni radosny i to w żaden sposób na niego nie oddziaływuje. Ale idąc już do najwyższego pułapu. Ponieważ też mam okazję współpracować z tą wspólnotą w Błogowie, która się zajmuje problematyką cierpienia, wspólnotą, która się nazywa Cisi Pracownicy Krzyża, też o tą płaszczyznę mogę się stykać dość intensywnie. I kochani, tam też mamy okazję w tym domu rekolekcyjnym, pięknym takim domu rekolekcyjnym w Głogowie prowadzić rekolekcje, tak to nazywamy, dla osób pogrążonych w żałobie. Rekolekcje dla osób pogrążonych w żałobie. No i przyjeżdżają na te rekolekcje osoby z różnymi dramatami, utraty dziecka, utraty rodzica, no i oczywiście utraty śmierci współmałżonka. No i często są to osoby niekoniecznie w wieku zaawansowanym, powiedzmy w takim średnim wieku, takim naszym też wieku. I kochani, jeśli, myślę, że to każdy nieraz przeżywał to doświadczenie. Jeśli to małżeństwo przejawiało taką piękną miłość, jedność na wielu płaszczyznach emocjonalnej i psychicznej tej duchowej, to śmierć współmałżonka jest też jakby wyrwaniem kawałka tej osoby, która zostaje. Ona tak chodzi, ale już, już jest taka półżywa. Czyli, przepraszam, tak nieraz się obrazowo mówi, kawałek tego małżonka, który zostaje, Zakopuje się w ziemi razem z tą trumną. Kawałek, taki organiczny kawałek. Ta osoba chodzi, ja bym parę dni temu taka pani podeszła właśnie tam, yy, gdzie byliśmy w niedzielę, już ostatnio, u ojca, u księdza, no, szkudlarka. Taka pani podeszła, musiała być bardzo świeża sprawa, bo była cała w żałobie. Żakiet, spódnica i bluzka pod spodem, cała była na czarno ubrana. I mówi, dziękuję. Miała jakieś 56-7 lat. Dziękuję za te nauki, ale niestety dla mnie one już się nie przydadzą. Właśnie przeżyłam śmierć męża. Też oczywiście mającym się głosem to mówiła. No i tyle powiedziała, że się rozpłakała. No i oczywiście wiadomo, że yy, w pełni uzasadniony żal. Yy, ale to się czuło, nie? Że, że, że ona rzeczywiście przeżyła taką pełną utratę tego męża, tą śmierć męża, nie? To, to, to już po tych paru zdaniach się czuło wyraźnie, jak to powiedziała, jaką minę miała, jaki ton tych słów był, kiedy to wypowiadała. Czy to jest tak, że rzeczywiście ten kawałek w momencie śmierci współmałżonka jest wyrwany. Wyrwany. To jest, rana, która, to jest rana, która krwawi, która się musi goić, która się musi zabliźniać. Blizna zostaje, ale to jest rana. I to potwierdza, że to jest jedność organiczna. To jest jakaś organiczna jedność. To jest jakiś jeden organizm. A więc do takiego stopnia doprecyzowuje to Jan Paweł II, dlatego pytamy, no ale o co chodzi w tej jedności? Co to jest ta jedność? Bo ona, owszem, ona się zaczyna od jedności uczuciowej. Ale to nie uczucia są podstawą tej jedności. To nie uczucia, kochani. Jak jesteśmy tak zakochani w sobie po uszy i mówimy, no świata za tobą nie widzę, no żyć bez ciebie nie mogę, to wiemy, że przesadzamy, nie, nie przesadzamy, to wcale tak nie jest, że żyć bez mnie nie możesz, ale fajnie jest, że to czujemy. No, to jest fajne na tym etapie naszego życia. To zakochanie, zauroczenie, ale właśnie takie zakochanie, które jest początkiem rozwoju ku dojrzałości tego uczucia. Nie? Ale to nie jest miłość tym, co konstytuuje tą jedność. To nie miłość tworzy tą jedność. Żeby to była taka jedność, a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało, to co to jest? No i ta ikona to przedstawia, kochani. To jest Jezus. To nie jest coś, to jest ktoś. To, co konstytuuje tą jedność, to osoba Jezusa Chrystusa. A tak, już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Czyli sakrament małżeństwa. Tak, ta ikona pokazuje. To jest mąż, żona i Jezus. To jest ikona sakramentu małżeństwa. To jest sakrament małżeństwa. Kochani, patrzcie, jak można czasami pytać, o co chodzi w tym sakramencie? Albo inaczej, słuchajcie, narzeczonych pytać. Zamierzacie zawrzeć małżeństwo sakramentalne? Tak. A dlaczego akurat sakramentalne? No przecież możecie iść do ratusza i zawrzeć małżeństwo cywilnoprawne. Dlaczego sakramentalne? Czy wiecie, o co chodzi? Dlaczego sakramentalne? I trzeba byłoby doprowadzić do tej odpowiedzi. No jak dlaczego? Bo my do tej naszej ludzkiej relacji chcemy zaprosić Jezusa ale by nas ewangelizowali, nie? Gęba otwarta. O, taki poziom rozumienia, skąd by to macie? Kto wam to powiedział? Ale to tak ma być. Kochani, tak. Bo zakochanie, przebywanie z sobą, pozwalające, aby się ta miłość rozwijała i wchodziła już na tą płaszczyznę yy, takiego ogrodu miłości z pięknymi różami, z pięknymi kwiatami, ten ogród miłości jest możliwy tylko dzięki Jezusowi. Czyli już jakby na znacznie wyższy poziom, kiedy my zaczynamy rozumieć, na czym ta prawdziwa miłość polega, to to ma doprowadzić do tego, żebyśmy w końcu powiedzieli, no właśnie, już nikt bardziej nam nie zagwarantuje, żeby to był najwyższy poziom miłości od Jezusa. Nikt bardziej nam nie zagwarantuje tego. Dlatego już dojrzaliśmy do tego, żeby osobę Jezusa, już nie mówienie, osobę Jezusa zaprosić do naszego związku. I to jest sakrament małżeństwa. Mąż, żona i Jezus. Teraz patrzcie. Różny jest poziom rozumienia tego. Bo, przepraszam, jeśli są te dramaty, po czterech miesiącach, jak właśnie ten kochany ksiądz wikary powiedział w minie a my możemy inne przykłady podawać może z grona swoich znajomych, po roku, po dwóch, po czterech, po pięciu. To, gdybyśmy zapytali, gdzie to się zaczyna, że zaczynają się od siebie już czasami tak szybko oddalać, to to się tu zaczyna. Że tak na dobrą sprawę oni nie wiedzą, że przychodząc tu do tego kościoła, pragnąc zawrzeć to sakramentalne małżeństwo, to nawet nie uświadamiając sobie, dokonuje się ta rzecz, że zapraszamy Jezusa do swojego związku. To jest istota sakramentu małżeństwa. Mąż, żona i Jezus. W Urzędzie stanu Cywilnego jest tylko mąż, żona i koniec. I papierek, dokument. A tutaj jest mąż, żona i Jezus. Nagle do kościoła wchodzi dwoje, a z kościoła wychodzi troje. Mąż, żona i Jezus i patrzcie, patrzcie to, to nawet jest w ten sposób, że nawet jeśli oni przeżywając tą uroczystość pięknie zawierania sakramentu małżeństwa, ciągle nie mają świadomości, że istotą małżeństwa jest właśnie sakramentalnego, jest właśnie to, że się Jezusa zaprasza, to Jezus i tak jest. Czyli to nie jest tak, że yy, poziom zaangażowania Jezusa w ten związek jest taki, jak poziom ich rozumienia Jego obecności. Czyli Jezus mówi tak. Jak tak nie do końca rozumiecie, po co, że ja z wami jestem, to ja, ja nie będę z wami. Albo tylko będę raz tygodniowo, Albo powiedzmy raz na miesiąc. Wpadnę na herbatkę i wyjdę. Nie. Jezus jest od początku całym sobą w tym związku. Dlaczego? Bo słuchajcie, bardzo, bardzo lubię to wyrażenie, bo bo Jezus jest osobą Bardzo odpowiedzialną I bardzo poważną W znaczeniu rozumienia swoich obowiązków To jest poważny facet Jezus naprawdę bardzo Patrzcie, tak, tak nieraz mówi No, to jest poważny gość, z nim to nie żartuj To jest naprawdę taki poważny gość On wszystko załatwi, on tak poważnie to wszystko traktuje Nie tak po łebkach, nie tak po łebkach nie Tylko tak poważnie To Jezus To jest 100% i powagi odpowiedzialności W tym znaczeniu to jest poważny gość. On mówi tak, zapraszacie mnie? Bo przecież ja widzę, to jest sakrament, tak? Nie poszliście do ratusza, tylko do kościoła. To jestem z wami. Od dzisiaj do końca. I w stu procentach. I to w stu procentach jestem z wami. To nie będzie zależało od tego, czy będziecie raz w tygodniu chodzić, czy raz w miesiącu, czy raz na pół roku. Moja obecność z wami nie będzie od tego zależała. Ja z wami jestem cały czas. Koniec. Tylko a więc y, podsumujmy. To jest faktem. Sakrament małżeństwa to jest zaproszenie Jezusa do związku, do ludzkiej relacji. Oczywiście, jeszcze raz y, to powtórzę. Właśnie dlatego, że tak wielu z nas zawierając sakrament małżeństwa nie miało tego świadomość, to dlatego potrzebne są te działania po zawarciu małżeństwa, nie? Żeby to sobie uświadamiać. Jezus jest z wami, Jezus jest z nami, Jezus jest z wami, Jezus jest z nami. Aha, to to jest sakrament. Tak, no dobra. No to trzeba mówić, nie jakoś pomagać sobie nawzajem, żebyśmy właśnie to mówili. Ale lubię właśnie to mówić, że dopełnijmy jakby obraz osoby Jezusa. I w tym jest Jego wielkość. W tym, że do końca poważnie te obowiązki traktuje. Znaczy trzeba byśmy mogli być, no kuchnia Panie Jezu, czy Ty musisz być taki poważny? No, no może byś tam troszeczkę poluzował, no pewnych rzeczy nie będziemy robić, to co? To nie będzie dobrze. No nie, no no jest poważny, no jest naprawdę odpowiedzialny i często powie, Robię to dla twojego dobra. To jeszcze ma kilka takich wartości, właściwości, cech. Jest bardzo delikatny. Jest bardzo delikatny. Jest bardzo taktowny. Jest bardzo dobrze wychowany. Jest bardzo grzeczny. Nic nie zrobi wbrew tym cechom, nic nie zrobi. Nic nie zrobi niedelikatnie, nic nie zrobi nietaktownie, nic nie zrobi yy, niekulturalnie. <tusie> tu się idealnie, kochani, jakby nam yy, uwidacznia prawda, ukazuje prawda Apokalipsa 3.20. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos... I drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. A więc, kochani, to jest właśnie ten takt Jezusa. Panie Jezu, dobra, jesteś z nami, wychodzimy z kościółka, jest nastroje. Wiesz, mieszkanko, mamy takie dość duże, poczekaj na werandzie. Dobra, tu jest twoje miejsce. Dom mamy duży, ale ty poczekasz na werandzie. A Pan Jezus mówi, ależ oczywiście i siada, i 28 lat na tej werandzie siedzi. I tylko od czasu do czasu, puk, buk puk, puk, buk, oto stoję u drzwi i kołaczę. Czy nie wtrynia nam się, przepraszam, na siłę, jak czasami, nie wiem, teściowa, czy, czy, czy, czy, czy mo, może mama, nie? Czy, czy jakiś sąsiad na siłę, wejdzie i będzie nam tam ustawiał. Nie, nie, nie. Pan Jezus jest delikatny. Pan Jezus mówi tak, wiecie co, ja tu poczekam, a wy sobie tam tak to życie prowadzić jak chcecie. Jak, jak nie chcecie, żebym ja podszedł tam do was, do tej rozmowy i coś wam podpowiedział, to ja naprawdę nie będę się wam tam na siłę wpychał. Nie chcecie, to nie. Co to jest to takie puk-puk, puk-puk, delikatne? No chociażby msza niedzielna, może mieszkamy blisko kościoła i dzwony biją, ale my jesteśmy zmęczeni, bo byliśmy w sobotę na imprezie, a tam będziemy szli na msze, nic się nie stanie, jak dzisiaj nie pójdziemy. A może to jest kolenda kolejna? Probosz przychodzi. No i ma kartotekę, no na szczęście tak dokładnie, to tam nie ma, ile to my tych mszy niedzielnych opuściliśmy. Nie? No ale no, dziecko jest takie wygadane, a tata z mamą do kościoła nie chodzą. No, no ale probosz przyszedł. Probosz przyszedł, poświęcił, obrazek zostawił. To jest to delikatny puk, puk. Może to będzie choroba kogoś bliskiego i nagle nam się przypomni, jak trwoga to do Boga, nie? Może to będzie śmierć kogoś bliskiego. I to jest to delikatny puk-puk. Pan Jezus jest. Sakramenty dostałeś, chrzest, bierzmowanie, pierwszą komunię, teraz sakrament małżeństwa dostałeś, ale nic na siłę. Nie chcesz to nie. A więc delikatność, taktowność, grzeczność, dobre wychowanie. Kochani, aż by się chciało powiedzieć i trzeba to powiedzieć, że akurat szatan... Jest stuprocentową odwrotnością. Super niedelikatny, super niegrzeczny, niewychowany, nietaktowny. Na siłę nam się wtrynia w to nasze małżeństwo. Na siłę. I tylko po to przychodzi, żeby nam namącić, nie żeby nam pomóc. Żeby nam namącić. Bo jaka jest etymologia słowa diabeł, szatan? Przeciwnik. Przeciwnik, a więc też przeciwieństwo, też odwrotność Jezusa. A Jezus delikatnie. A więc to jest jakby kawałek tej istoty małżeństwa, sakramentu małżeństwa. Mąż, żona i Jezus. To jest tak, że wchodzimy do kościoła trzymając się za dłonie, czy prowadząc narzeczoną. Następuje cała ceremonia. No i teraz tak, wychodząc z kościoła, gdzie tego Pana Jezusa ustawić? Czy On idzie za nami? My, my nadal wychodzimy, nie, ładnie już, yy, ale już małżeństwo. Ładnie Marsza Mendelsona grają, już idziemy jako mąż i żona. Gdzie w tym momencie jest ten Jezus? nie? Czy idzie za nami? Tup, tup, tup. Przepraszam, że żyję, nie będę, że z wami będę. No nie wiem. A może, a może to jest tak, że odwracając się do tego ołtarza, my niby sobie tak pod paszki się trzymamy, ale... To już nie my się trzymamy, tylko Pan Jezus tak nas da rączki. No, chodźcie tu głuptaski, chodźcie. A chodźcie, będę sobie poradzić. I tak nas prowadzi o Kasia, Andrzej, Pan z pośrodku. I no, tak idziemy do domu. Tylko, że jeśli tak właśnie to wygląda, to na pewno jest tak, że pod drzwi nas podprowadza i mówi no ja tu poczekam. my no, nie, to Pan Jezus nie wygłupia się, chodź tutaj, wejdź z nami. Więc na siłę nie wejdzie, nie? Idzie, zaprowadza nas pod drzwi, i potem czekaj i, i czeka, jaką decyzję my podejmiemy. I niestety chyba bardzo często jest tak, że zostawiamy go pod drzwiami. Bardzo często zostawiamy go na werandzie. A jeśli w bloku mieszkamy, to gdzieś tam na wycieraczce. Panie Jezu, tu sobie czekaj. Tu jest Twoje miejsce. My tu będziemy żyli po naszemu.